Rozdział jedenasty. Quidditch. Nadszedł listopad i zrobiło się bardzo zimno. Góry wokół szkoły pobielały, a jezioro lśniło jak stalowa tafla. Rano trawniki pokrywał szron. Z okien zamku można było zobaczyć Hagrida, jako czyszcza oblodzone tyczki bramkowe na boisku, ubrany w kurtkę z kretów, rękawice z królików i wysokie buty z bobrów. Rozpoczął się sezon Quidditcha. W sobotę Harry miał wystąpić w swoim pierwszym meczu po wielu tygodniach treningu. Gryfoni przeciw ślizgonom. Jeśli wygrają Gryfoni, przesuną się na drugie miejsce w tabeli domów. Mało kto widział Harego w grze, bo łód postanowił, że będzie ich tajną bronią i utrzymywał to w tajemnicy. Ale i tak wieść o tym, że Harry trenuje jako szukający, jakoś się rozniosła i nie wiadomo było, co jest gorsze. Ludzie mówiący mu, że jest naprawdę dobry, czy ci, którzy twierdzili, że będą pod nim biegać z materacem. Przyjaźń z Hermioną miała dla niego naprawdę duże znaczenie. Bez niej nie poradziłby sobie z nawałem prac domowych, bo Wood wyciskał z nich ostatnie poty na treningach. Pożyczyła mu też Quidditch przez wieki, książkę, która okazała się bardzo ciekawą, choć nie zawsze dodającą otuchy lekturą. Harry dowiedział się, że w Quidditchu istnieje aż 700 sposobów faulowania i że wszystkie zostały wykorzystane w Pucharze Świata w 1473 roku, że szukający byli zwykle najmniejszymi i najszybszymi graczami i że najpoważniejsze kontuzje przytrafiały się właśnie im. Że choć rzadko dochodziło do wypadków śmiertelnych, zdarzało się, że znikali sędziowie, by po paru miesiącach odnaleźć się na Saharze. Od czasu, gdy Harry i Ron uratowali ją od niechybnej śmierci z rąk górskiego trola, Hermiona nie była już tak bezwzględna wobec łamania regulaminu szkolnego i obcowanie z nią stało się o wiele przyjemniejsze. W dniu poprzedzającym pierwszy mecz Harego, wszyscy troje wyszli podczas przerwy na zimny dziedziniec, a Hermiona wyczarowała im jasny niebieski płomień, który można było zamknąć w słoju od marmolady. Stali grzejąc się przy nim, kiedy nagle pojawił się Snape. Harry zauważył, że Snape utyka na jedną nogę. Skupili się blisko, by ukryć płomień, bo byli pewni, że wykorzystywanie magii do takich celów jest zabronione. Niestety, ich miny musiały się wydać znejpowi podejrzane, bo podszedł do nich, wyraźnie chcąc się do czegoś przyczepić. Nie zobaczył płomienia, ale wypatrzył książkę, którą Harry trzymał pod pachą. — Co tam masz, Potter? — Harry pokazał mu książkę. Był to Quidditch przez wieki. — Książek z biblioteki nie wolno wynosić poza obręb szkoły. Daj mi ją. — Gryffindor traci pięć punktów. — przed chwilą stworzył ten przepis, mruknął Harry ze złością, kiedy Snape pokuśtykał dalej. Ciekawe, co mu się stało w nogę. Nie wiem, ale mam nadzieję, że mu ostro dokucza, powiedział Ron mściwym tonem. Tego wieczora w salonie Gryfindoru było wyjątkowo gwarnie. Harry, Ron i Hermiona siedzieli razem tuż przy oknie. Hermiona sprawdzała im pracę domową z zaklęć. Nigdy nie dawała im gotowych wypracowań do przepisania, ale czytała je na głos, żeby sami doszli do właściwych odpowiedzi. Harry czuł niepokój. Bardzo mu brakowało odebranej przez Snape'a książki, bo miał nadzieję, że pogrążenie się w lekturze pomoże mu odwrócić uwagę od jutrzejszego meczu. A właściwie dlaczego tak się boi Snape'a? Wstał i oznajmił Ronowi i Hermionie, że idzie do Snape'a, żeby go poprosić o zwrot książki. Mnie do tego nie namówisz, odpowiedzieli równocześnie. Ale Harry uważał, że Snape mu nie odmówi, jeśli będzie przy tym jakiś inny nauczyciel. Zszedł na dół do pokoju nauczycielskiego i zapukał. Nie było odpowiedzi. Zapukał ponownie. Nic. Może Snape zostawił tam książkę? Warto spróbować. Uchylił lekko drzwi, zajrzał do środka i zobaczył coś, co nim wstrząsnęło. W pokoju byli tylko Snape i Filcz. Snape zadarł szatę ponad kolana. Jedna z jego nóg była zakrwawiona i poszarpana. Filcz podawał mu bandaż. Cholerna sprawa, mówił Snape. Niby jak miałem upilnować się przed trzema głowami naraz? Harry starał się jak najciszej zamknąć drzwi, ale... Potter! Twarz Snape'a wykrzywił grymas wściekłości. Puścił szybko skraj szaty, by ukryć nogę. Harry przełknął ślinę. Ja tylko chciałem zapytać, czy mógłby mi pan oddać moją książkę? Wynoś się! Precz! Harry uciekł, zanim Snape zdążył pozbawić Gryffindor kilku kolejnych punktów. Wrócił pędem na górę. – No i co, masz? – zapytał Ron. – Co się stało? – Harry opowiedział im szeptem, co zobaczył. Wiecie, co to znaczy? Próbował przejść zakazanym korytarzem, pamiętacie? To tam właśnie szedł, kiedy go widzieliśmy, w noc duchów. On szukał tego, czego strzeże ten potwór i stawiam moją różdżkę, że to on wpuścił do zamku trola, żeby narobić zamieszania. Herniona zrobiła wielkie oczy. Nie, tego by nie zrobił. Wiem, że nie jest zbyt miły, ale przecież nie próbowałby ukraść czegoś, co tak zazdrośnie ukrywa Dumbledore. Bo ty jesteś przekonana, że wszyscy nauczyciele są święci, prychnął Ron. Ja tam się zgadzam z Harym. Nie mam zagroż zaufania do tego Snape'a. Ale czego on szuka? Czego strzeże ten piekielny Pies. Harry poszedł do łóżka z głową pełną pytań. Neyvil chrapał już głośno, ale Harry nie mógł zasnąć. Starał się uwolnić od natłoku myśli. Wiedział, że powinien się wyspać, przecież za kilka godzin wystąpi w swoim pierwszym meczu kwidicza, ale nie mógł zapomnieć wyrazu twarzy Snape'a, kiedy zobaczył jego zakrwawioną nogę. Ranek był słoneczny i mroźny. Wielką salę wypełniał rozkoszny zapach pieczonych kiełbasek i podniecony gwar. Wszyscy szykowali się na dobre widowisko. Musisz coś zjeść. Nie chcę, chociaż kawałek tostu, błagała Hermiona. Nie jestem głodny. Harry czuł się okropnie. Za godzinę miał wyjść na boisko. — Harry, musisz mieć siły — powiedział Seamus Finnigan. Przeciwnicy zawsze chcą wyeliminować szukającego. — Dziękuję ci, stary — odrzekł Harry, patrząc, jak Seamus polewa sobie kiełbaski ketchupem.